To są informacje polskiego Radia 24. Z każdym dniem przebywa poszkodowanych w wyniku afery Zonda Krypto. Sprawę bada prokuratura. Trzeci dzień czarnego tygodnia pracownicy szpitali powiatowych protestują, bo pogarsza się ich sytuacja finansowa. Koniec z blokowaniem unijnej pożyczki dla Ukrainy. Na Rosję będą nałożone kolejne sankcje. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk. Dzień dobry. Lawinowo rośnie liczba poszkodowanych. W wyniku afery Zonda Krypto informuje prokuratura w Katowicach. To ona prowadzi postępowanie w tej sprawie. Jak przekazuje, każdego dnia wpływa kilkaset zawiadomień od kolejnych pokrzywdzonych. Rozpoczęły się już przesłuchania pierwszych poszkodowanych. W tej grupie są też polscy olimpijczycy. Po zdobyciu medali podczas igrzysk we Włoszech dostali oni tokeny, ale nie mogą wypłacić pieniędzy. Zonda Krypto jest z sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes pko mówi tymczasem, że tu cytat nie ma powodu do zerwania umowy sponsorskiej. Radosław Piesiewicz powinien podać się do dymisji. Tak stwierdza wiceminister sportu Piotr Borys. Prezes Piesiewicz podjął de facto jednoosobową decyzję. Wprowadził myślę, że w błąd swoje środowisko spowodował, że polscy sportowcy nie otrzymali y, wynagrodzeń, podpisali umowy reklamowe z onda krypto. To jest sytuacja absolutnie skandaliczna, która nie powinna mieć miejsca. Rynek kryptowalut w naszym kraju wciąż jest nieuregulowany, bo prezydent drugi raz zawetował ustawę, która zawierała przepisy nadzorujące ten rynek. Rząd ponownie spróbuje przeforsować ustawę o kryptoaktywach, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński. My nie zarzucimy potrzeby uregulowania tego rynku. Ten kolejny projekt będzie bardzo, bardzo szybko. Będziemy po raz kolejny apelować do prezydenta, ale także do tych, którzy są po prawej stronie sceny politycznej. Ogarnijcie się wreszcie, pomóżcie Polakom, dajcie narzędzia do tego, aby oszuści nie mogli okradać Polaków. To jest kwestia pewnie kilku najbliższych tygodni. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa, że trzeba powołać Sejmową Komisję Śledczą w związku z aferą Zonda Krypto. Minuta ciszy przed szpitalami powiatowymi. Pracownicy lecznic, ubrani na czarno, wyszli przed budynki i wyrażali sprzeciw wobec sposobu finansowania ochrony zdrowia. Od początku tygodnia ponad 100 szpitali powiatowych uczestniczy w czarnym tygodniu. Ostrzegają, że cięcia w ochronie zdrowia zagrażają bezpieczeństwu pacjentów. Z raportu Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych wynika, że zadłużenie placówek za ubiegły rok wyniosło 10 miliardów złotych, powiedział szef Związku Waldemar Malinowski. Około 50 szpitali powiatowych jest w tak trudnej sytuacji, że gdyby były spółkami samorządowymi, to by musiały ogłosić upadłość. To, co trzeba zrobić, to całkowicie zmienić system, doprowadzić do deregulacji i od nowa napisać ustawę o systemie ochrony zdrowia, wyjaśnia prezes Związku Powiatów Polskich. Andrzej Płonka. Trzeba się iść do stołu, żeby powiedzieć, co to jest szpital powiatowy, czemu on ma służyć, a co to jest szpital specjalistyczny i czemu on ma służyć. Medycynie wykluczają zaostrzenia protestu. Na razie nie mówią, w jakiej formie miałoby się to stać. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jest wstępna zgoda państw członkowskich Unii Europejskiej na udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro, także nałożenie na Rosję 20 pakietu sankcji. Obejmują one m.in. całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską. Do tej pory obie decyzje blokowały Węgry. Domagały się naprawy rurociągu Przyjaźń. Ten ropociąg wznowił już pracę, był uszkodzony w styczniu po rosyjskich atakach. Zatem przez Ukrainę znów dostarczana jest ropa na Węgry i Słowację. O wznowieniu pracy ropociągu przyjaźni informują ukraińskie media, powołując się na swoje źródła w ukraińskim państwowym sektorze energetycznym. Jak czytamy m.in. na łamach portalu NW, ropociąg zaczął przyjmować paliwo z Rosji. O tym, że ukraińska część przyjaźni jest napełniana rosyjską ropą, poinformowały także władze Słowacji i przekazały, że spodziewają się odnowienia dostaw już jutro. Ukraińcy przez kilka miesięcy remontowali urządzenie służące do tranzytu rosyjskiej ropy. Budapeszt oskarżał Kijów o celowe przedłużanie prac i od wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy uzależniał swoją zgodę na 90 miliardów euro unijnej pomocy dla Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio. I jeszcze ważna informacja dla kierowców z Warszawy. Nadal zablokowana jest łącznica trasy S8 z S2. Przed południem na wiadukcie na wysokości węzła Konotopa doszło do wypadku. Ciężarówka wbiła się w bariery i ekrany akustyczne oddzielające drogę w kierunku lotniska Chopina. Ładunek wysypał się. Kierujący ciężarówką był nietrzeźwy. Policja wyznaczyła objazd autostradą A2 przez węzeł w Pruszkowie. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. To były informacje Polskiego Radia 24. Za oknem piękna wiosna, jest słonecznie i ciepło, przeważnie od 11 do 15 stopni. Chwilami może przybywać chmur. Cieplej jest na zachodzie i północy, tam około 17 stopni, a chłodniej na wybrzeżu tam 8 stopni i lokalnie w rejonach podgórskich najwyżej 7 stopni. Wieje słaby i umiarkowany wiatr, miejscami jest porywisty. Klima. W nie Koźlu jest dostateczna jakość powietrza. Umiarkowana jest w Radomiu. W pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry. W Łebie, Oleśnie, Solcu Zdroju, Ostrowcu Świętokrzyskim, także w Małogoszczu i Nowinach. W Świętokrzyskiem bardzo dobry. Prawie 57% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych głównie ze słońca. Jeszcze przez godzinę potrwają tak zwane zielone godziny. Warto wtedy skorzystać z nadwyżki prądu. W lasach w całym kraju obowiązuje zagrożenie pożarowe. W północnej i centralnej części jest ono duże. Klimat.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 Dzień w Polskim Radiu 24. prawie 9 minut po godzinie 15:00 Małgorzata Żochowska cały czas jesteśmy z państwem i zapewniamy, że będzie wielka pożyczka dla Ukrainy i 20 pakiet sankcji na Rosję. Na naszym portalu Polskie Radio 24.pl takie dość historyczne zdjęcie, wszystkie ręce w górę, bo państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki blokowanej wcześniej przez Węgry, które domagały się w zamian naprawy rurociągu przyjaźń. Teraz wszystko jasne i za chwilę więcej od naszego korespondenta. Stan Dnia tak, zgoda jest jednomyślna na udzielenie Ukrainie przez Unię Europejską pożyczki na kwotę 90 miliardów euro i nałożenie na Rosję 20 pakietu sankcji. Teraz z nami Paweł Buszko, wieloletni korespondent na Ukrainie. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. No piękne to zdjęcie, wszystkie ręce w górę, ale co dalej? Należy przypomnieć, że ta zgoda Unii Europejskiej na pożyczkę i na właściwie na pomoc Ukrainie dwuletnią zapadła już w zeszłym roku. Natomiast przez długi czas była znów blokowana przez Budapeszt. Przypomnijmy, powodem tej blokady, rząd, jako powód tej blokady rząd Orbana w, o powodzie mówił o tym, że po prostu Kijów blokuje tranzyt rosyjskiej ropy na Węgry. To było... Tak, że po prostu Rosjanie zbombardowali w styczniu rurociąg przyjaźń, bo oto się wszystko rozbijało. Ukraińcy co prawda remontowali, ale bardzo długo i wyznaczali tę datę końca remontu właśnie na drugą połowę kwietnia. Budapeszt mówił o tym, że no nieprzypadkowo to się zbiega z datą węgierskich wyborów. Wyborów, których wynik dobrze znamy. Tak więc to uruchomienie ropociągu było i co za tym idzie zniesienie węgierskiego weta na pomoc Ukrainie było kwestią czasu. A to uruchomienie ropociągu też nie jest niespodzianką, bo Kijów już wczoraj ogłosił, że urządzenia są gotowe do pracy. No i zapowiadał, że oczekuje w zamian odblokowania właśnie tych 90 miliardów euro kredytu dla Ukrainy, ale też polityki sankcyjnej wobec Rosji, która też jest ważna. Tak o tym mówił wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski. Jezus prosył w Ukrainę. Unia Europejska poprosiła Ukrainę o naprawę rurociągu naftowego przyjaźni, który został zniszczony przez Rosjan. Naprawiliśmy go. Mamy nadzieję, że także Unia Europejska będzie realizować swoje zobowiązania. Od dawna nie ma postępów w sprawie nowych sankcji przeciwko Rosji za tę wojnę. Tym bardziej nie pomaga to, że Stany Zjednoczone łagodzą ograniczenia. Nacisk powinien być utrzymany, aby Rosjanie nie czuli, że mogą prowadzić wojny spokojnie i bez konsekwencji. ta bez nas. A te konsekwencje, na które zdecydowała się Unia, to właśnie 20 pakiet sankcji wobec Rosji. Dzisiaj ambasadorowie państw członkowskich w Brukseli uruchomili procedurę pisemną zatwierdzającą tę decyzję. To się zbiegło z informacjami zarówno od Węgrów, jak i od Słowaków, że ta rosyjska ropa już do nich płynie przez Ukrainę. Ale wygląda na to, że mimo oczekiwań te sankcje wobec Rosji nie są tak uciążliwe, nie są tak uciążliwe dla Rosjan, jakby Ukraińcom tego się chciało. Kluczowym elementem elementem tego najnowszego pakietu sankcji miał być zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską, ale później ten zapis najprawdopodobniej został rozwodniony. Jest taka deklaracja, że Unia wprowadzi go, ale razem z G7, czyli razem z USA, które no na pewno przynajmniej na razie na to zgody nie dadzą, zwłaszcza w sytuacji, kiedy cieśnina Ormus jest blokowana przez Iran, są problemy z dostawami ropy. Co jeszcze w tym dwudziestym pakiecie sankcji? Zakaz importu niektórych surowców, metali, e, amoniaku, e, ale też czarna lista ponad kole kolejnych ponad stu osób i firm z zakazem wjazdu do Unii oraz blokow blokowanymi aktywami. No, dużo ważniejszym z punktu widzenia Kijowa jest ta pozytywna decyzja co do dwuletniej unijnej pomocy dla Ukrainy, jak mówiłem, w wysokości 90 miliardów euro. To dobra nowina, no bo Ukraina wyczerpywana wojną po prostu potrzebuje pieniędzy zarówno na funkcjonowanie państwa, ale też po prostu na kontynuowanie obrony, na zakup sprzętu wojskowego, na zakup amunicji. Mówiło się o tym, że ten brak pieniędzy tak realnie może dotknąć Kijów już w najbliższych tygodniach, ale też co ważne, że te pieniądze unijne, ta unijna pożyczka dwuletnia, o tym też mówiły i wspominają ukraińskie władze, też właściwie wróci w pewnej przynajmniej części do Europy, no bo Ukraina współpracuje militarnie z Europą, to od Europy kupuje sprzęt wojskowy, to z Europą współpracuje w nowych technologiach, zwłaszcza w technologiach nowych prowadzenia wojny, zwłaszcza w technologiach dronowych. I tutaj jeżeli mówimy, jeżeli możemy mówić o sankcjach, to mimo, że ten dwudziesty pakiet sankcji być może z punktu widzenia Ukrainy nie jest dostateczny, to jak Ukraińcy żartują, oni sami już wprowadzają sankcje, dalekosiężne, bezzałogowe sankcje na, Ukra na rosyjską ropę, bombardując za pomocą przede wszystkim dronów e, rosyjskie m, rafinerie, rosyjskie zakłady przetwórstwa ropy naftowej, tak jak to się dzie dzieje w ostatnich dniach i w Tuapse, e, i w obwodzie samarskim, gdzie, gdzie, gdzie ukraińskie drony zbombardowały e, i uszkodziły poważnie e, tak Taki zakład produkujący e, rosyjską eksportową wersję ropy Urals mówiło się, że to może zakłócić funkcjonowanie gazociągu, e, ropociągu Przyjaźń, który ten te, te zbombardowane, <coughs> zbombardowane rafinerie obsługiwały. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na razie jest deklaracja Węgier i Słowacji, że ta ropa płynie i już jutro do nich popłynie. No i popły do, na Ukrainę popłyną e, europejskie pieniądze. Paweł Buszko, dziękuję Ci bardzo. Doktor Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Wierzymy w taki zbieg okoliczności, że właśnie teraz udało się naprawić ten rurociąg, bo to musiało tyle trwać, panie doktorze? Czy tu nie ma no przypadku? Oczywiście, że, że nie wierzymy. No to była taka próba presji wywieranej na, na Węgry, no bo jak sami słyszeliśmy w tym bardzo ciekawym i obszernym komentarzu... Y te sankcje, 20 pakiet plus pakiet pomocy 9 miliardów euro. To jest to, na co Ukraina czekała od dawna. dodajmy jeszcze jedno, że, że także pojawiały się pozytywne sygnały w kontekście negocjacji na temat członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Oczywiście to będzie wymagało reform, to będzie wymagało daleko idących kroków ze strony samej Ukrainy. Tym niemniej jednak zmienia się klimat, zmienia się atmosfera. I to daje też Ukraińcom nadzieję na to, że ta wojna powoli, yy, dużymi krokami będzie zbliżała się ku końcowi, bo, bo to jest kluczowe chyba, bo jeżeli mówimy o tych wszystkich zmianach, które nastąpiły po wyborach na Węgrzech, to z punktu widzenia Ukrainy kluczowe jest to, że Unia Europejska ma moc sprawczą, może realnie zadbać o swoje bezpieczeństwo na wschodniej flance i NATO i Unii Europejskiej, a Ukraińcy będą mieli po prostu środki na funkcjonowanie państwa i kontynuowanie obrony. Jak pan sądzi, jak długo może potrwać taka sytuacja jednomyślności, jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację Słowacji, ale też powyborczą rzeczywistość w Bułgarii? Ja myślę, że Unia Europejska ma instrumenty, aby przekonać polityków eurosceptycznych, nie tylko zresztą na Słowacji czy w Bułgarii do Solidarności i ja uważam, że to jest w tych obecnych radiach geopolitycznych kwestia podstawowa, bo nie możemy sobie pozwolić na to, aby poprzez populistyczne działania niektórych sił politycznych, bo dodajemy, że to nie wszyscy politycy słowaccy czy bułgarscy taką, taką politykę forsują, blokować moc sprawczą Unii Europejskiej w kontekście tego zagrożenia ze wschodu, bo w tym momencie to jest kluczowe zagrożenie, jeżeli chodzi o, o funkcjonowanie Unii Europejskiej. To jest zagrożenie, można powiedzieć, takie o tyle ważne, że to godzi w bezpieczeństwo, a bez, bez bez zapewnienia bezpieczeństwa nie ma też rozwoju gospodarczego, nie ma jakiejś przewidywalnej e, sytuacji w kontekście gospodarczym, także. Więc tutaj e, to jest oczywiste, że e, Unia Europejska musi e, troszczyć się o, o swoją przyszłość, o swoje bezpieczeństwo. I Ukraińcy po części e, no, mówią tym samym językiem, że to jest w naszym wspólnym interesie, aby zakończyć wojny w Ukrainie, tym bardziej, że obserwujemy politykę taką nieprzewidywalną trochę Stanów Zjednoczonych, bo ta sytuacja w kontekście wojny y, y, z Iranem jest nieprzewidywalna i tak naprawdę Europa będzie zmuszona w większym stopniu y, przejmować ten ciężar y, zapewnienia sobie bezpieczeństwa w przyszłości, nawet jeżeli zmieni się prezydent Stanów Zjednoczonych. No tak, ale przyzna pan, że narzędzia y, y, te unijne w przypadku Węgier nie zadziałały. Nie możemy mówić, że wewnętrzne wybory parlamentarne są unijnym narzędziem, ale dopiero one spowodowały zmianę decyzji, więc te narzędzia w przypadku Węgier okazywały się nieskuteczne. Czy my wiemy, co się może wydarzyć w przypadku Bułgarii, bo komentarze, że, że były prezydent, a przyszły premier to taki drugi Orban? To czy znaczy, ja myślę, że one tak paradoksalnie nie były skuteczne, bo one pokazały społeczeństwu prawdziwą twarz e, tych władz, A w które. W sumie tak, ma pan rację. Rzeczywiście które, nie spojrzałam na to od tej strony do tej pory. No bo tym elementem kluczowym w kampanii pamiętamy była kwestia współpracy jednak Viktor e, Orbana i jego najbliższego otoczenia z Rosją i po prostu e, Węgrzy świadomość tego że taka polityka jest dla nich no, niekorzystna długofalowo. Podobnie też środki finansowe które trafiały z Unii Europejskiej były zamrażane i no, większość obywateli uznała, że to jest no, polityka irracjonalna z punktu widzenia i bezpieczeństwa samych Węgier ale też rozwoju Węgier. Ja myślę że w Bułgarii też, na, póki co nie oceniajmy jeszcze tych władz, które, które jeszcze nie ukonstytuowały się, bo zobaczymy, jaka, jaka będzie realna polityka. Bo to, co mówili w, w kontekście kampanii wyborczej, a co będą realnie e, władze robiły, to, to może być całkowicie inna, in, in, inna rzeczywistość, że tak powiem. Więc mm -hmm. ja, ja mam w, świadomość tego, że Właściwie ta tylko taka ciekawość, prawda? Bo, bo ja się ciekawość mną powoduje, bo ja się z panem zgodzę, że kampania wyborcza to jedno. A późniejsze decyzje to zupełnie co innego. Późniejsze decyzje to też kalkulacje, prawda? Także po tym, co wydarzyło się na Węgrzech. Tak dokładnie. Bułgaria jest jednym z najbiedniejszych państw Unii Europejskiej. Ona jest zależna od wsparcia unijnego. Jeżeli Bułgarzy będą próbowali blokować działania Unii Europejskiej, to muszę się liczyć z tym, że spotkały podobne, ich podobne konsekwencje jak spotkały Węgry. No, Unia Europejska jest w trudnej sytuacji, więc prawda jest taka, że nie możemy sobie pozwolić na biedność, na bezczynność, bo te zagrożenia, które rysują się na horyzoncie są zbyt duże, krótko mówiąc. One są egzystencjalne można powiedzieć wręcz, dlatego Bułgarzy decydują się na wstąpienie do Unii Europejskiej, która nie jest tylko i wyłącznie wspólnotą gospodarczą, ale to wspólnotą wartości, bo na Węgrzech też elementem kluczowym kampanii była kwestia korupcji, kwestia nadworystacji finansowych, które się pojawiały w kontekście właśnie wydawania pieniędzy unijnych. W Bułgarii jest ten sam problem, zauważmy. Ja myślę, że tutaj Unia Europejska ma instrumenty i narzędzia, aby jednak przypomnieć Bułgarom, jak i na co się decydowali, kiedy wstępowali do Unii Europejskiej? Przeglądam się też kolejnym krokom Petera Maggiora, bo on mówił, że nie będzie blokował tej pożyczki, ale z drugiej strony, mówiąc w największym uproszczeniu, nie będzie się dokładał do, do tej pomocy, choćby dlatego, że ich w tej chwili na to nie stać. Wspominał też o tym, ale to chyba nikogo nie dziwi, prawda, że tu i teraz drzwi Unii Europejskiej dla Ukrainy nie mogą być otwarte, bo wojna. Ale czy cokolwiek po tych kilkunastu dniach wskazuje na tendencję? Na, no, pewnie za wcześnie. Ja myślę, że tutaj, jak pani coś zauważyła, powinniśmy to spojrzeć na spokojnie, bez uciągania pochopnych wniosków, bo oczywiście Węgry są w trudnej sytuacji, to jest prawda. Ta zależność od Rosji też nie sprzyja jakiejś innowacyjności rozwoju gospodarczemu Węgier. Nam tak przyjeżdżamy przez Węgry samochodem, czy obserwujemy poszczególne miasteczka, bo może nie była to widzimy jednak ogromną różnicę w rozwoju tych lokalnych miasteczek, powiedzmy na Węgrzech w Polsce, podobnie jeżeli chodzi o Słowację, tym niemniej jednak ja myślę, że te, te zmiany będą postępowały powoli. Kluczowe jest zielone światło, które mamy ze strony Węgier w kontekście i sankcji, w kontekście pomocy przekazywanej Ukrainie. Jeżeli Węgry też będą wspierały integrację, bo myślę, że te deklaracje, które pojawiły się w kontekście właśnie wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, one wynikają też z takiej ostrożności i tak na, na, na własne społeczeństwo. No, mam świadomość te, on ma świadomość tego, premier Węgier ma świadomość tego, że, że Węgrzy też są częściowo jednak eurosceptyczni, częściowo są antyukraińsko nastawieni i nie można też e, tak otwarcie czy wprost e, tej polityki diametralnie zmieniać. Ona musi być polityką pewnej ewolucji. Jasne, to musi być w proces, no, ale też nie możemy się Węgrom dziwić, bo, yy, bo podlegali yy, takiej kampanii informacyjnej, żeby nie powiedzieć manipulacji, że, że no, naprawdę yy, trudno się im dziwić. Przypominam sobie jeszcze z okresu wyborów, kampanii wyborczej, wypowiedzi młodych ludzi mieszkających gdzieś w mniejszych miejscowościach, młodych ludzi, którzy mówili o swoim niepokoju, bo przecież jak wygra Odzior, to oni na nas napadną. No niestety taka manipulacja działa I, i tutaj słusznie pan zauważył, że potrzebny jest czas i odpowiednie metody, mm, no, żeby, żeby te narrację zmienić. Bo po pierwsze Węgrzy zauważyli, że dzień po wyborach Ukraina nie napadła na, na Węgry, tylko co dalej? Tak, ale zauważmy też w kontekście y, tego weta węgierskiego, że jednak w był ruch mini y, ropociągu przyjaźń i, y, no, i Unia Europejska też tego oczekiwała od Ukrainy. Więc tutaj to nie jest do końca też tak, że to stanowisko węgierskie, jak już powiedziałem wcześniej, może się zmienić, nie zmienić z dnia na dzień. Węgry są uzależnione od surowców energetycznych z, z Rosji. Oczywiście można jakiś wdrożyć plan y, stopniowego odchodzenia dywersyfikacji dostaw, ale to wymaga lat i ogromnych nakładów finansowych, które będą wymagały też wsparcia unijnego, jeżeli chodzi o budowę y, bud budowę elektrowni jądrowej. Mm -hmm. Na że to będzie tak. wymagało wielkich wydatków finansowych i zmiany planów, które były do tej pory. Tym niemniej jednak ja myślę, że y, te, te, te zmiany nastąpią i tutaj też to, to młode pokolenie ono może nie pamięta y, tych realiów mm komunizmu, nie pamiętam czasów, kiedy Węgry nie były w Unii Europejskiej. Ja jeszcze pamiętam ten czas, kiedy Polska nie była w Unii Europejskiej i ja mam świadomość tego, jak ona się zmieniła na przestrzeni ostatnich, powiedzmy 30 lat. To osoby, które urodziły się już w Polsce, czy na Węgrzech, w państwie, które no, było częścią Unii Europejskiej, one może nie doceniają tego, co mają często. I tych dobrodziejstw, otwartych granic, rozwoju gospodarczego, możliwości studiowania w całej Europie itd. Wie pan, dodałabym jeszcze ogólnodostępny internet i porządek na ulicach, bo to są te przyziemne sprawy, na które przyzwyczajeni do takiego ani innego stanu nie zwracamy uwagi. Ja byłam w Budapeszcie i w okolicach, to nie wiem, był 86, może 87 rok. Czułam się jak w raju, a teraz sytuacja się zupełnie odwróciła. No ale jeszcze inny aspekt, bo czytałam informację, cytowałam naszym słuchaczom informację o tym, że Władimir Zełenski wraca do sprawy negocjacji, wspomina o Turcji. Ale mamy pewien komentarz Jana Piekło, byłego ambasadora, na, na stronach także Polskie Radio 24pl który mówił w, tutaj w studiu, że Fatalnym błędem Europy jest pomijanie Turcji w, w, w tych unijno-ukraińskich sprawach, że ma silną armię, że ma bardzo duże wpływy, że deklaruje, że Krym jest ukraiński, a europejscy liderzy zdają się pomijać Turcję w planach pomocy dla Kijowa. Tak jest pana zdaniem? Ja myślę, że Turcy mają też swoją politykę. Ona zawsze była trochę taka lekko wyobcowana. Oni mają własne interesy. Zauważmy, że milion turystów z Rosji odwiedzają, odwiedzają Turcję, że wymiana handlowa między Turcją a Rosją jest bardzo intensywna. Jeżeli Rosjanie chcą wywierać presję na Turcję to mogą, mogą to robić na szereg sposobów, właśnie chociażby ograniczanie możliwości wyjazdu na wakacje do Turcji. To jest ważny element gospodarki tureckiej, ta branża turystyczna. Mamy dostawy gazu ziemne, ziemnego przez, przez gazociąg pod dniem Morza Czarnego, więc tutaj też musimy mieć świadomość tego, że Turcja ma interesy i jeżeli chodzi o Ukrainę, a też jeżeli chodzi o Rosję. I może Natomiast... nie chcieć się tak zaprzyjaźniać, mówiąc kolokwialnie, prawda, że chce trwać przy własnym stanowisku, które zagwarantuje jej bezpieczeństwo na wielu kierunkach, płaszczyznach. No tak, tym bardziej, że nie ma realnej perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej. Mhm. Więc pytanie, jak zachęcić Turcję do tego zbliżenia ze stanowiskiem europejskim, jeżeli nie ferujemy Turkom członkostwa w Unii Europejskiej w kontekście Ukrainy na przykład i członkostwa Ukrainy, tutaj mamy żywotny interes, bo przekazujemy pomoc Ukrainie. A Turcja I... tego chce, panie doktorze? Ja myślę, że to jest bezpieczeństwo przede wszystkim, a Ukraina, która jest państwem niepodległym, państwem suwerennym, to tak samo jeżeli chodzi o Unię Europejską. To jest gwarancja bezpieczeństwa Turcji, bo jeżeli Rosji uda się opanować całe Morze Czarne, to, to wiadomo, że będzie w stanie rywalizować czy konfrontować się właśnie z Turcją. Turcja będzie głównym oponentem w tym kontekście, tym bardziej, że Turcja jest członkiem NATO i, i to jest jak gdyby naturalne, że te, te napięcia mogą rosnąć. I tak samo z naszego punktu widzenia kluczowe jest, aby, aby jednak Rosję odepchnąć tutaj y, od naszego najbliższego sąsiedztwa w wymiarze militarnym, bo oczywiście graniczymy z Rosją, jeżeli chodzi o obwód tym y, no, Białoruś jest też de facto w dużej mierze poporządkowana już Mm -hmm. Federacji Rosyjskiej. Tym niemniej jednak Ukraina jest na tyle y, ważnym państwem, na, na tyle liczną armią, że Rosjanie no, muszą się, że tak powiem, liczyć z Ukrainą, dop dopóki Ukraina jest państwem suwerennym i niepodległym. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Doktor Andrzej Szabaciuk z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panie nisko.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 Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nad trzecim projektem ustawy, który ureguluje rynek kryptoaktywów w naszym kraju, pracuje rząd. Jeśli taki projekt wpłynie do Sejmu, znajdziemy przestrzeń, aby się nim zająć, zapowiada marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty. Prezydent już dwa razy zawetował tę ustawę. Marszałek Czarzasty tak komentuje kłopoty z płynnością giełdy Zonda Krypto.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 Śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy na największej w kraju giełdzie kryptowalut prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. 50 szpitali powiatowych traci płynność finansową. Poinformowali o tym w Warszawie organizatorzy protestu szpitali powiatowych tzw. Czarnego Tygodnia. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien podwyższyć wyceny udzielanych świadczeń, podkreśla prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski. Wycena świadczeń na pierwszym poziomie i również na drugim, tych podstawowych zabiegów, czyli tych procedur, które wykonujemy w szpitalach powiatowych jest wysoce niedoszacowana i od tego się zaczyna. Czyli cały czas mówiliśmy we wspólnych rozmowach, że te wyceny są naprawdę wadliwe. Tak zwany Czarny Tydzień trwa w blisko 200 szpitalach powiatowych. Jego organizatorzy zapewniają, że protest nie jest uciążliwy dla pacjentów. Polega na uflagowaniu placówek i noszeniu przez personel czarnych koszulek. Policja zatrzymała graficiarza podejrzanego o zniszczenie ścian kilkunastu zabytkowych budynków w Krakowie. Osiemnastolatek został złapany na gorącym uczynku. Malował napis na fasadzie jednej z kamienic na krakowskim Kazimierzu. Usłyszał już kilkanaście zarzutów, informuje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech zarzutów z artykułu 108 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, czyli mówimy tutaj o uszkodzeniu, niszczeniu zabytku. Nie oszczędził też jednego z pojazdów zaparkowanych w tamtym rejonie. Ten pojazd również pomalował i za to również usłyszał zarzut. Temu mężczyźnie grozi kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. W jeden wieczór osiemnastolatek na bas grał z kilkumetrowe czerwone napisy na kilkunastu fasadach i murach. Zdewastowany jest m.in. odnowiony za ponad milion złotych mur klasztoru Klarysek niedaleko Wawelu. Dzień w Polskim Radiu 24 Jest 15.33 i cały czas z Państwem Polskie Radio 24. Trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy o co chodzi w głównych zarzutach wobec Pauliny Henning-Kloski, ministry klimatu i środowiska, formułowane przez opozycję PiS i Konfederacja ramię w ramię przeciwko pani minister. W przyszłym tygodniu głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności. No to o co chodzi o nieudolne wdrażanie systemu kaucyjnego? o problemy z programem Czyste Powietrze, o politykę klimatyczną, inercję i brak dialogu i spory wewnątrz koalicji. Na tym właśnie bazują. Za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. O co w tym chodzi? A z nami Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Nieudolne wdrażanie systemu kaucyjnego? O co chodzi z tym zarzutem? Z czym sobie nie radzimy? No Ja się może będę odnosił mhm. tylko do zarzutów dotyczących e, programu Czyste Powietrze, okay, ponieważ dobrze, zajmujemy tym się skupimy. jakością powietrza i tutaj e, będę dużo bardziej kompetentny. E, jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, to rozumiem, że zarzuty dotyczą, zarzuty polityczne, jak rozumiem, bo tutaj mówimy o politycznej sprawie zupełnie, e, odnoszą się do tego, że ten program... No miał swoje problemy i z tymi problemami walczył i teraz okazuje się, że ta walka doprowadziła do tego, że Mamy pięciokrotnie mniej wniosków do tego programu. Rozumiem, że to może, może chodzić o to. Zresztą polski alarm smogowy mówił o tym, że od pewnego czasu z zarządzaniem programem Czyste Powietrze dzieją się y, dla nas rzeczy trudne do zrozumienia, bo po prostu tych wniosków jest bardzo mało. Program stał się bardzo zbiurokratyzowany no i po prostu trudny, trudno dostępny dla obywateli. CBA w Resorcie Klimatu. Akcja ma związek właśnie z czystym powietrzem. Służby miały dostać nawet 700 zawiadomień z całej Polski. O co chodziło przede wszystkim? Proszę nam przypomnieć. Problem, problemy z programem Czyste Powietrze zaczęły się już za poprzedniej ekipy politycznej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, bo wówczas to w czasach, kiedy pani minister Moskwa była zarządzała Ministerstwem Klimatu i Środowiska, wprowadzono po pierwsze Prefinansowanie, po drugie, wzniesiono limity cen jednostkowych za różne elementy. Ja może krótko wytłumaczę, co to znaczy, to skomplikowane powiedzenie bardzo prosimy, limity tak, cen bo chcemy, jednostkowych. Chcemy, chcemy wiedzieć, o co chodzi dokładnie, tak. Tak. Na początku program Czyste Powietrze w bardzo prosty sposób określał, za co będziemy dopłacali. To znaczy, my jako budżet państwa. Jeżeli wstawiamy okno, no to budżet państwa płacił określoną kwotę za metr kwadratowy takiego okna. To znaczy mówią, no jeżeli chcesz mieć okno w miarę dobre, w miarę przeciętne, dosyć dobre, no to wtedy my płacimy określoną ilość złotych za tego typu okno. Nie więcej niż, no jeżeli obywatel chciał do tego okna no nie wiem, dokupić przysłowiowe złote szprosy albo jakieś inne dodatki, no to wtedy już musiał płacić za te rzeczy z własnej kieszeni, bo tylko tę podstawową wartość usługi pokrywał fundusz Narodowego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. W styczniu 2023 roku zniesiono te limity cen jednostkowych, co oznacza, że jeżeli ktoś zażyczył sobie okno, powiedzmy, wymyślam za 5000 tysięcy złotych, nie było z tym żadnego problemu, można było takie okno kupić i fundusz refundował te koszty, yy, no, które ewidentnie były dużo wyższe niż to, co wcześniej mhm. było refundowane. to, I to znaczy, jest jedna z takich, jeden z takich sobie, problemów, który się pojawił. Można było sobie te złote szprasy, o których pan <laughs> wspomniał, nawet zamontować. Skąd była zmiana tej, tej decyzji? Ona się wydaje nawet z pozoru mało ekonomiczna. No. Tłumaczenie wówczas było takie, że to ma przyspieszyć, usprawnić napływ wniosków do programu, ale szczerze mówiąc nie bardzo wiem, dlaczego wówczas ministerstwo zdecydowało się na taką zmianę, bo wcześniej ta cena jednostkowa, czyli pewien limit cenowy, który budżet państwa płaci za pewne rzeczy, był określony i to funkcjonowało dosyć dobrze, jednak zdecydowano się wówczas, żeby ten limit cenowy znieść, co potem skutkowało tym, że różne firmy nieuczciwe, czy obywatele, niektórzy korzystali z, tego, z, tego, z tej furtki, kupując sobie bardzo drogie rzeczy, za które płacił budżet państwa. No i Potem przyszła zmiana władzy, pojawiła się nowa pani minister Henik Kloska i nowy zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który już w momencie kiedy zaczął funkcjonować wiedział o tych nadużyciach, wiedział, że, że już tego typu proceder ma miejsce. Natomiast długo zwlekał z zatrzymaniem tego procesu, bo od lutego roku 2024 aż do końca listopada te przepisy wciąż funkcjonowały przy nowej ekipie politycznej, mhm. przy nowej pani minister. A Więc... Dlaczego to Pana zdaniem tyle trwało? No, tego nie wiemy. Właśnie to jest też bardzo ciekawe, dlaczego musieliśmy czekać dziewięć miesięcy na zniesienie ewidentnie złego, złej regulacji, o której zresztą sam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska powiedział, że to była zła regulacja i dlatego właśnie w listopadzie roku 2024 program zawieszono po to, żeby to naprawić. Naszym zdaniem polskiego alarmu smugowego ten problem można było częściowo naprawić zmieniając po prostu przepisy wewnętrzne, a niekoniecznie zawieszając program. My pytaliśmy Narodowy Fundusz na różnych spotkaniach, czy nie można było tego zrobić od razu po dojściu do władzy. Nie otrzymaliśmy takiej odpowiedzi, więc nie, nie znamy przyczyny, dlaczego, dlaczego tak długo czekano na zawieszenie tych przepisów, które później oczywiście zawieszono. Program już jest uszczelniony. Tego typu yy, proceder już nie ma Miejsca. Mamy 700 spraw w prokuraturze, no ale chciałbym, żebyśmy ujrzeli tę sprawę, tych, te, te prokuraturę, te 700 toczących się spraw w szerszym kontekście. Ponad milion gospodarstw domowych złożyło wnioski do programu Czyste Powietrze a tylko 700 spraw w prokuraturze na, rozumiem, kilkadziesiąt milionów złotych przy kwocie wydanej ponad 20 miliardów złotych. Więc y, niezależnie od tego, y, jak pilnujemy tych pieniędzy publicznych, to one były w miarę dobrze pilnowane i dużo tych pieniędzy z budżetu nie wypłynęło. Dobrze, że to jest ścigane i przypilnowane oczywiście. Natomiast nie chciałbym, żeby... To o czym my teraz mówimy yy, doprowadziło do rozumienia, że program Czyste Powietrze jest programem ludzi oszukujących. Nieprawda. Przeważająca większość beneficjentów, czyli obywateli korzystających z tego programu zachowała się uczciwie. Przeważająca większość firm również zachowała się uczciwie. To o czym mówimy, te nadużycia, te 700 spraw w prokuraturze, dobrze, że one są, natomiast nie są one takim bardzo szerokim obrazem tego całego programu. No dobrze, ale my nawet osobiście ja z panem rozmawialiśmy w studiu o tym, że były pieniądze, nagle się kończyły. Ludzie nie wiedzieli co dalej, ale to zdaje się nie tego te polityczne przepychanki dotyczą. Nie, one nie dotyczą tego no programu rzeczywiście. A mogłby, prawda? Się... Można by też się czepiać różnych rzeczy. Oczywiście, ja jestem bardzo daleki od tego, żeby Przyglądać się programowi Czyste Powietrze pod kątem polityki doraźnej, yy, która się teraz toczy, dlatego że ten program yy, rozpoczęto za działania prawa i sprawiedliwości. Potem ten program za obecnych rządów w roku 2024 odnotował rekordowy wynik bo aż 280 tysięcy wniosków. Yy, czyli widać, że w sensie ekipy politycznej tutaj nie było wielkich różnic między jakby w postrzeganiu tego programu. I ten program był po prostu takim programem, który wspierał, czy jest takim programem, który wspiera wymianę kotłów, czy ocieplenie naszych domów i dobrze. No najgorsze, co się może wydarzyć, to jakaś upolitycznienie tego programu i próba pokazania, że tam jakieś polityczne machlejki miały miejsce. Nie wydaje mi się. To jest raczej dobry program, który należy wyprostować, należy zahamować te te nadużycia, które były, czy też je ukarać, bo tych nadużyć obecnie już nie ma. One. Ten program został dosyć dobrze uszczelniony. Ja nawet obawiam się, czy to uszczelnienie, które obecnie jest, yy, nie stało się przyczyną tego, że ten program no niestety kuleje. Wniosków jest bardzo mało. Być może za mocno go uszczelniono, być może za mocno go wyregulowano yy, do tego stopnia, że no, liczba wniosków zmalała mniej więcej pięciokrotnie. No tak, ale też przez wstrzymywanie pieniędzy na przykład ludzie, którzy zainwestowali yy, w ociepe, czy, czy w ekoenergię, czy ekorozwiązanie, może tak powiem, w swoich domach zostali z niczym. Były takie sytuacje? Oczywiście, jak najbardziej było bardzo dużo takich przypadków, których um, zarówno obywatele, jak i firmy czekały miesiącami na zwrot pieniędzy, więc więc oczywiście nie, nie jest tak, że ten program jest cudowny i wszystko w nim się dobrze dzieje. Absolutna racja. Niemniej nie są to sprawy dla prokuratury. To są sprawy um, słabego zarządzania tym programem. Może braku pieniędzy również może braku środków na dla obywateli. No, Narodowy Fundusz zapewnia, że w tej chwili już odzyskał płynność finansową, to znaczy pieniądze już przepływają do obywateli, um, co jest dobrą informacją. No, ale chcielibyśmy, żeby ten program miał nie tysiąc wniosków tygodniowo, ale tak jak to miało miejsce jeszcze całkiem niedawno, pięć tysięcy wniosków tygodniowo, bo tyle było to było naprawdę rewelacyjne. Funkcjonariusze poprosili o dokumenty od 2021 roku. Po wprowadzonych wtedy przez ekipę PIS zmianach mieliśmy falę nadużyć i wielu poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców osobiście zgłaszaliśmy do służb zawiadomienia w tej sprawie, prosząc o działania. Tu pojawia się ta liczba siedmiuset zawiadomień. Cieszę się, że że przyszedł czas rozliczeń, najwyższy czas, by odpowiednie organy oceniły także pracę urzędów w tej sprawie. To jest wpis pani minister hanin kloski w tej sprawie. No to brzmi tak, jakby zarzuty czy wątpliwości w ogóle nie dotyczyły pani minister, tylko nie wiem, ludzi działających w terenie kogo? No tak trochę to brzmi, jakby pani minister próbowała zrzucić winę na poprzednią ekipę. No ale trudno się dziwić, no, prawda? Tak, trudno się dziwić, jest to polityka. Natomiast rzeczywiście no, pani minister ma rację w tym sensie, że w roku 22-23 te zmiany wprowadzono i te zmiany doprowadziły do tych nadużyć, które teraz są przedmiotem dochodzenia. I tutaj zgadzam się z panią minister. Natomiast... No tutaj nie słyszymy o tym, dlaczego za już rządów pani minister Henik-Kloski te nadużycia wciąż miały miejsce od lutego do końca listopada roku dwudziestego Powtarzam, dziewięć miesięcy to trwało, zanim ktoś się w Narodowym Funduszu połapał, że trzeba to zatrzymać. No to troszeczkę dużo czasu jak na rozeznanie się w urzędzie, w którym właśnie zaczęliśmy pracę, prawda? Więc tutaj nie, nie twierdzę, że wina jest... Równo rozłożona po obydwu stronach, no niemniej pokazywanie tylko palcami na innych, a nie przyglądanie się swoim y, pewnym zaniedbaniom, no nie jest właściwe moim zdaniem. No tak, bo jak pan powiedział, y, przez miesiące nie robiono nic, nie zmieniała się y, ta sytuacja. Konsekwencje ponosili y, inwestujący czy wydający swoje pieniądze i liczący na ich, y, osoby liczące na ich y, wzrost. Montowano, nie wiem, bo, czy tam jeszcze... Y, na czym mogą polegać zarzuty, czyli e, chodzi o oszustwa montowania najtańszych, niesprawdzonych pomp ciepła, zawyżania kosztów. Część beneficjentów zostawała później z, z wysokimi rachunkami e, za prąd. E, ale to postępowanie CBA jest prowadzone na zlecenie Prokuratury Europejskiej w sprawach niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy e, publicznych. Jak to się odbywa e, w tej chwili? E, czy, czy po tych zmianach, po no nie wiem, wkracza rozsądek, to, to już wiemy, jakich błędów nie popełniać? Mówi pan, że znowu pojawiły się pieniądze? To jest... Wiemy już, jakich błędów nie popełniać i tutaj od, od reformy programu Czyste Powietrze, czyli od Mniej więcej 30 marca zeszłego roku ten program działa na zupełnie nowych zasadach. Te zasady zmieniono i rzeczywiście nie ma już możliwości e, nadużyć. To, to, to tak, to się udało. Natomiast mamy, widzimy my tutaj e, działacze polskiego laru sługowego, że no niestety jakby wahadło przekręciło, poszło w drugą stronę, to znaczy urzędnicy w tej chwili, no Proszą obywateli o wysyłanie załączników i potem załączników do tych załączników, żeby mieć pewność, że sytuacja wygląda dobrze i uczciwie. Yy, mamy do, do, doniesienia o kontrolach, w których yy, przewierca się parapety, żeby sprawdzić grubość ocieplenia i tak dalej. No, ten A mechanizm kto to robi? kontroli. To znaczy w kontrolerze, właśnie? To robią wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które no, kontrolują, czy publiczne pieniądze zostały właściwie wydatkowane. Więc, no, z jednej strony, no to trzeba mieć tak, no, to dużo, du dużo energii, dużo środków i wielu urzędników, żeby się, żeby się m, takimi działaniami zajmować. No ale to już... Zdaje tak się, to pytanie na to czy wpływu. ta kontrola nie poszła trochę w, w, w za mocno prawda no, no bo może rzeczywiście regulacji tak jak to jedna nadregulacja to jest drugie zło tak tak to prawda tutaj jakiś złoty środek trzeba znaleźć i, i miarą oczywiście będzie ilość wniosków składana do tego programu i miarą działania tego programu będzie też no powrót zaufania obywateli do tego programu bo z tym się teraz mierzymy No mieliśmy do czynienia przecież w, w tej chwili znaczy w tej chwili już w, w za nowej ekipy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska mieliśmy do czynienia z tym że no w pewnym sensie stosowano prawo wstecz, to znaczy do umów podpisanych przez obywateli na określoną wartość dopłaty stosowano po pewnym czasie wstecznie cenniki. To znaczy wyobrażamy sobie osobę, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych, podpisała umowę na tę kwotę, zapłaciła wykonawcy za okna, za drzwi i za ocieplenie ścian, no i po pewnym czasie dowiaduje się, że oto wszedł nowy cennik, i w związku z tym tę starą umowę naliczamy po nowych cenach. W związku z tym trzeba oddać kilkanaście tysięcy złotych. Co jest absolutnie niebywałe w świecie prawnym, żeby coś takiego się wydarzyło. Natomiast to ma miejsce. Narodowy Fundusz broni się mówiąc, że przecież w umowie napisane, że dopłata do pewnej kwoty obowiązuje, a nie dokładnie ta sama kwota. No ale przecież obywatel podpisujący umowę na określoną kwotę pieniędzy nie zakłada, że to jest jakiś maksymalny pułap, tylko to jest kwota, którą on ma do wydania na tę inwestycję. Yy, zwłaszcza, że później po iluś tam miesiącach pojawił się nowy cennik z niższymi cenami i ten nowy cennik zaczyna wpływać na starą, podpisaną, rozliczoną umowę. Więc tutaj to są, to są już błędy takie administracyjne, zarządcze nowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tutaj tych obywateli, którzy. Będą mieli kłopoty na przykład z, z, z windykatorami, tak? którzy będą chcieli, um, którzy będą próbowali wyegzekwować tę um, wypłatę pieniędzy na rzecz um, państwowej instytucji. Będziemy mieli do czynienia z takimi problemami, a często to są ludzie niezamożni, dla których kilkanaście tysięcy to jest bardzo duża kwota. I ludzie, którzy nie mieli żadnych intencji oszukania kogokolwiek. Naturalnie, oni podpisali umowę tak. z wojewódzkim funduszem, na umowie była wy wyszczególniona kwota, liczba okien, jaki rodzaj okien, liczba styropianu, jaki rodzaj styropianu, ceny wyliczone dokładnie co do złotówki i potem faktury od wykonawcy, które dokładnie zgładzały się z tą kwotą, na którą podpisano umowę. Więc no, obywatel, który się nie zna na cenach metra kwadratowego styropianu czy metra kwadratowego okna, po prostu no, wierzył, że ta umowa jest uczciwa, zwłaszcza, że kwoty się zgadzały. Prawda? No więc potem okazuje się, że, że jednak zdaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska te ceny które wypisał wykonawca, są zawyżone, w związku z tym musimy powiedzieć obywatelu, oddawaj nam pieniądze, bo kupiłeś coś za drogo. Ale dlaczego no, obywatelu, a obywatel nie wykonawcy? Kup... Proszę. A dlaczego obywatelu, a nie wykonawco? No dlatego, że y, obywatel podpisuje umowę z wojewódzkim funduszem y, i to od niego fundusz egzekwuje pieniądze, a nie od wykonawcy. No, tak, wie pan, tak mi to trochę brzmi, jakby było do wywalczania przed różnymi instytucjami, bo tak jak pan powiedział, ja tak nie wydaje. muszę znać ceny metra kwadratowego styropianu i tego, jak jego użyć, żeby było dobrze, tak? W sytuacji, w której ktoś potem przewierca mój parapet. Tylko jeżeli sytuacja dotyczy osób niezamożnych, to kto będzie miał siłę i pieniądze, żeby tego dochodzić? Właśnie, bardzo, bardzo słuszna uwaga. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, starszą, niezamożną, do której puka komornik i być może ta osoba wygra sprawę w sądzie po pięciu latach, ale ona nie ma na to ani siły, ani chęci, ani możliwości i ta osoba jest zrozpaczona, więc to, to powinny być jakieś metody wsparcia takich osób i, i zwyczajne albo doszukiwanie się Sprawiedliwości, jeśli chodzi o Narodowy Fundusz, u tych firm, ewentualnie zaakceptowanie umów, które już się kiedyś podpisało, a teraz się żałuje, że się podpisało umowę, która nam teraz nie pasuje, bo to jednak trochę tak wygląda. Panie Piotrze, jestem na stronie Polskiego Alarmu Smogowego i patrzę na raport z połowy kwietnia. Drogi Pelet, tanie pompy ciepła, najnowszy raport kosztów ogrzewania. Co jest w tej chwili najtańsze? Najtańsze są pompy ciepła, pompy ciepła, które są pompami gruntowymi i y, y, ogrzewamy się ogrzewaniem podłogowym. Ale ten rodzaj, y, ten rodzaj urządzenia grzewczego, które instalujemy w naszych domach, od, od kilku lat, odkąd my prowadzamy, prowadzimy takie oszacowanie kosztów ogrzewania, wypada najtaniej. Pompy ciepła rzeczywiście są najkorzystniejsze cenowo, z tym, że są to urządzenia dosyć drogie, to znaczy dużo droższe niż na przykład no nie wiem, kocioł gazowy czy kocioł peletowy, chociaż tutaj z kotłem peletowym tej różnicy aż tak dużej nie ma. Więc y, przewaga, kotłu, przewaga pomp ciepła nad innymi y, źródłami ciepła jest tutaj oczywista. Y, natomiast nie są to zbyt popularne w tej chwili y, y, urządzenia, które się w domach instaluje. Z racji kosztów, znaczy z racji ceny takiego urządzenia na przykład? Z jednej strony z racji ceny, ale ja też pamiętam, że jeszcze dwa lata temu pompy ciepła były bardzo, bardzo popularne, a ich ceny były wówczas może nawet nieco wyższe z racji na zapotrzebowanie. A wówczas pamiętam, że się kolejki ustawiały i trzeba było czekać na pompę ciepła miesiącami, zanim ją przywieziono. Więc tutaj raczej nie jest to kwestia ceny, wydaje mi się, tylko raczej kwestia Takiej złej opinii, którą, którą pompy ciepła mają, oczywiście niezasłużonej złej opinii, dlatego że po prostu z racji tego, że swego czasu niektóre firmy instalowały bardzo złej jakości pompy ciepła, bez certyfikatów, w domach nieocieplonych, no to potem w mediach pojawiały się artykuły o rachunkach grozy, o tym, że ktoś musi płacić kilkanaście tysięcy złotych za prąd, a właśnie zainstalował sobie pompę ciepła. I to jest przykład ehm. tego, że. Mhm. Mhm. Tak, panie Piotrze, bo musimy kończyć, przepraszam, że tak, tak. radykalnie wpuzdania, ale polecam państwu także ten raport na stronie polskiego alarmu yy, smogowego. Yy. A, czyli jednak y, y, y, kolejny etap na... No, to w takim razie, y, to jeśli pompa ciepła, to tak krótko na koniec, bo ma malutkie zamieszanie, przepraszam Pana bardzo, to jeśli pompa ciepła najtańsza, to co najdroższe, co się najmniej opłaca, to proszę jeszcze powiedzieć... No, bardzo drogi i to nas wszystkich zaskoczyło. Okazał się kocioł peletowy, który obecnie w programie Czyste Powietrze jest najpopularniejszym źródłem ciepła. Kocioł peletowy, jego ceny w ciągu ostatnich, koszty ogrzewania się peletem w ciągu ostatniego półtora roku wzrosły prawie o 40%. To jest gigantyczna zmiana. Czegoś takiego ja jeszcze nie widziałem. Pelet jest bardzo drogi w tej chwili i wszyscy ci, którzy instalowali kotły peletowe, myślę, że teraz się bardzo zastanawiają nad tym, co ja najlepszego narobiłem, bo przecież mhm. instalowałem kocioł, kiedy palet był tani, a teraz się okazuje zupełnie inaczej. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do widzenia. Ha, ale zbliża się godzina 16, to znaczy, że ja... Uh, idę wygrzewać się w słońcu, ciepłym słońcu, a panowie zostają ze słuchaczami Polskiego Radia 24 na dłużej. Pogoda Jarem, przepiękna. Jarema Jamrożek, dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy raz się tu widzimy. Zgadza się. I jeszcze twój um, polityczny przepytywać Wspomagający, nie wiem właśnie, Marcin Zawada, Marcinie, dzień, dzień dobry. dobry Państwu, Panowie, co przynosicie? To ja zacznę może od zagranicy. U mnie tak na początek globalnie, bo wróciła przyjaźń na linii Budapeszt-Kijów. E, koniec blokadą e, przez Węgry pożyczki dla Ukrainy, więc o tym będziemy mówić, a tak lokalnie to będzie m.in. o sukcesie policjantów z Łodzi, którzy odzyskali figurki Misia, Uszatka i Kolargola. A teraz te figurki będzie można zobaczyć na własne oczy. Tak, one z, na jakiś czas zniknęły, potem Policjanci je odnaleźli i będzie można misia uszatka zobaczyć tak face to face. I cały czas z klapniętym uszkiem. Cały czas niestety. I tym samym klapniętym. Mam nadzieję, że Więc tak. Więc to ten sam miś. No dobrze. Um... To po tych pozytywnych informacjach <grym> ze świata szeroko <grym> pojętej wiedzy, Marsinie. trochę chyba trudniej będzie w polityce. Ja cię proszę, bądź łagodny dla nas wszystkich. Jestem bardzo łagodny. Ale w polityce tak łagodnie nie jest, bo kłócą się nie tylko rząd z opozycją, ale kłóci się rząd wewnątrz rządu. Dokładnie kłó kłócą się o to, czy polina henich powinna być panią minister, czy też nie. padają takie zarzuty, że jak wy w nas uderzycie, moje Polska 2050, to my uderzymy w marszałka Sejmu z Lewicy. Przypomnę, to jest wciąż jedna koalicja. Jestem ciekawa, jak z twojej perspektywy wiem, wyszłam ci w słowo, ale... Ale podobałem oddech, jak... także dziękuję. Super. Jak wygląda taka skuteczność rzucania twardych warunków i gruźb przez Polskę 2051,5%? Hmm. Kiedy się słucha tych twardych gruźb, to rzeczywiście brzmi to... Mocno i tak ojej, świat się trzęsie w swoich posadach, ale kiedy patrzy się na sondaże ile ma Polska 2050, no to już tak poważnie to nie brzmi to bardziej trochę tak wygląda jak walka o przetrwanie. No i o to będę pytał Marka Krawczyka, wiceministra kultury z Polski 2050 właśnie, a po 17.30, czyli godzinę później Dariusza Wieczorka z Nowej Lewicy właśnie o przyszłość Marszałka Czerzastego no i też całej koalicji. Jasne. Drogi Jaremo, coś jeszcze? Hmm. Ja tak sobie przypominam te czasy Jarosława Kaczyńskiego i Jana Olszewskiego, jak tam się pogryźli. To może to być takie nawiązanie do tej Polski 2050, że trochę będzie ogon merdał psem. Ten mniejszy potrafi kąsać, ile mocno. Przepraszam, niech A my się tutaj uśmiech, rozgadaliśmy ja... Właśnie niech mój uśmiech będzie reakcją No dobrze, obserwujemy, czekamy Kiedy to głosowanie może mieć miejsce? Przyszły tydzień, tydzień posiedzenie Sejmu Przed majówką jeszcze uh -huh. O, No dobrze gorąca majówka się szykuje. I oczywiście mogą Państwo na nas liczyć Z komentarzem, dziękuję bardzo za wspólny czas Za chwilę informacje Dorota Woj Wojtalczyk już z nami A potem popołudnie z Polskim Radiem 24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 Mosh